naszymi strajkami czy jakimiś manifestacjami bo to się już że tak powiem zdewaluowało. Podwyżki być może będą minimalnie wyższe nie 7 a 8% zależy to od wyników gospodarczych w połowie przyszłego roku. W porozumieniu zapisano także, że jeśli w 2011 roku sytuacja budżetowa będzie dobra, to podwyżki będą dwie po procent w styczniu i we wrześniu. Rok i 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata to wyrok dla kierowcy, który półtora roku temu wjechał w grupę kolarzy. Sąd zabrał mu też prawo jazdy na 2 lata. Dodatkowo mężczyzna wypłaci poszkodowanym rowerzystom od 1 do 5 tysięcy złotych. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w marcu ubiegłego roku. Wtedy właśnie 53-letni kierowca wjechał w grupę nastoletnich rowerzystów z Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego. Z 17 kolarzy tylko trzech wyszło z wypadku bez szwanku. W śledztwie ustalono, że do wypadku doszło w wyniku przemęczenia kierowcy, który nie odpoczywał po nocnej pracy. Mężczyzna stracił orientację i uderzył czołowo polonezem w grupę kolarzy. W miejscu wypadku nie stwierdzono żadnych śladów hamowania. Tuż po tym zdarzeniu mężczyzna usiłował popełnić samobójstwo. Ubiegający się o ponowny wybór na szefa Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso szuka poparcia wśród deputowanych, bo na razie nie może być pewnej reelekcji. A szuka go przedstawiając im swoje priorytety. Wśród nich wymienia skoordynowanie europejskiej strategii gospodarczej do walki z kryzysem, zahamowanie wzrostu bezrobocia i ściślejszą współpracę z Parlamentem Europejskim. Wiele miejsca w programie na kolejnych pięć lat Rząd Warozu poświęcił skutecznej walce z kryzysem. Część deputowanych krytykowała go bowiem w ubiegłym roku, że w niewystarczający sposób zareagował na pogarszającą się sytuację. Teraz szef komisji mówi o skoordynowanym europejskim programie naprawy gospodarczej. Chce m.in. utrzymania stóp procentowych na niskim poziomie i stosowania łagodniejszych kryteriów pomocy publicznej, co pozwoli ożywić unijne gospodarki. By zapewnić sobie poparcie socjalistów mówi o Europie Socjalnej. W programie niewiele jest jednak konkretnych Konkretnych propozycji działania. Jose Barozu zapewnia natomiast o woli ścisłej współpracy z parlamentem. Czy pięcioletni plan przekona deputowanych okaże się już w przyszłym tygodniu. Od poniedziałku do środy Jose Barozu będzie spotykał się z grupami politycznymi i przedstawiał swoje racje. Szefa komisji popierają na razie HDC, jego rodzima frakcja, a także konserwatyści. Natomiast przeciwko wypowiadają się zieloni. Socjaliści także na razie mówią nie, a liberałowie są podzieleni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O tym, czy Barazu zostanie ponownie szefem Komisji Europejskiej, europosłowie zdecydują 16 września. Graj Bezpiecznie z PEGI. Chodzi o to, by do młodych ludzi nie trafiały gry komputerowe, w których jest zbyt dużo przemocy i zbyt dużo agresji. PEGI to ogólnoeuropejski system oznakowania, który ma rodzicom i opiekunom pokazać, od jakiego wieku jest dostępna konkretna gra. System od września zaczął obowiązywać także w Polsce. Szukaj oznaczeń na opakowaniach. Rafał Lew Starowicz, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Nowość w oznakowaniu gier polega na tym, że.